Rock'n'Roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'roll. Zapraszamy. Wielki brat Adam Ferenc. Piotr Metz. Bądźmy cierpliwi, róbmy tak, jak robiliśmy do tej pory. Sądzę, że wszystko ułoży się do. Proponujemy podniesienie z dniem 20 stycznia bieżącego roku cen materialów pędnych, w tym najbardziej interesującej indywidualnego odbiorcę benzyny Super za litr z 6,50 zł do 11 zł, a benzyny zwyklej z 5 zł do 9 zł za litr. Wzrosną także ceny olejów napędowych, opalowych i silnikowych oraz pozostałych produktów naftowych. Z dniem 21 stycznia bieżącego roku proponuje się podnieść cenę napojów spirytusowych czystych i gatunkowych średnio o około 23%. Jeśli chodzi o piwo, cena wzrośnie średnio o 1 złoty za butelkę. Równocześnie likwiduje się wszelkiego rodzaju doplaty do cen alkoholowych prowadzone od 1960 roku przez Rady Narodowe. Patty Hearst, córka amerykańskiego wydawcy i milionera Randolpha Hearst'a, została porwana w San Francisco. Porywacze żądają, by Randolph Hearst przeznaczył miliony dolarów na pomoc żywnościową dla biednych. Patty, tęsknimy tu wszyscy za to, bo myśleliśmy, że wrócisz na swoje urodziny. Mamy tu transparent z napisem: Witamy w domu, Patty. Szkoda, że nie mogliśmy go powiesić. Mamo, tato, czuję się dobrze. Nikt mnie tu nie głodzi, nie bije, ani niepotrzebnie nie straszy. 74. Ronald Bix, jeden z organizatorów wielkiego napadu na pociąg z pieniędzmi, który wstrząsnął Wielką Brytanią w latach 60., odnalazł się w Brazylii. Po napadzie Bix trafił za kratki, ale zdołał uciec z więzienia. Nie wiadomo jeszcze, czy Brazylia wyda rabusia Brytyjczykom. Na razie Bix i jego żona Chairman rozmawiają z dziennikarzami. Mam takie pytanie. Cała ta sprawa wygląda dla Ciebie wyjątkowo nieciekawie. Czy żałujesz, że doszło do tego wszystkiego? Łagodnie to ujęłeś. To wygląda strasznie. Chciałbyś, żeby to wszystko nigdy się nie zdarzyło? Oczywiście. No to zacznijmy od początku. Po co był ten cały napad? No... On myślał, że to co robił było w porządku Uważał, że nic już nie osiągnie To była świetna okazja Kochał swoje dzieci i chciał, żeby miały rzeczy, których Nigdy on nie miał I żeby miały możliwości, jakich nigdy on nie mógłby im zapewnić w normalny sposób Ja rozumiem, dlaczego on to zrobił Miał jak najlepsze zamiary But they fought with expert timing There were funky Chinamen men From funky Chinatown They were chopping them up They were chopping them down It's an ancient Chinese art And everybody knew their part From a fainting to a slip And a take from. Wycofuje swoje wojska z terytoriów położonych na zachód od kanału sułewskiego. Izraelczycy okupowali egipskie ziemie od października zeszłego roku, od wojny Yom Kippur. Wycofywanie wojsk izraelskich nadzorują żołnierze ONZ. O świcie żołnierze z fińskiego kontyngentu od Narodów Zjednoczonych przejęli od Izraelczyków posterunek położony koło miasteczka Adabija na południu od Suezu. Za 6 godzin wkroczą tu żołnierze egipscy. Wszyscy uważają na miny ukryte wokół Suezu. Fiński dowódca boi się, że mogą być ofiary wśród egipskich cywili, którzy wracają do swoich domów. Mówi, że widział wiele zwierząt domowych rozerwanych przez miny. 974. Kolejny szczęśliwy dla Polski wyścig pokoju. Wszystkie oczy, kilkadziesiąt tysięcy par oczu, patrzonych jest tam właśnie, tam gdzie ja patrzę w tej chwili. Ten wjazd stadionu. Wpadli... Ogromny tumult na stadionie. Danisław Sząsta na pierwszej pozycji. Za nim jest zawodnik radziecki. Nie widzę jeszcze słowaka. Sząsta ma jakieś 2 metry przewagi. Ciusov atakuje na wyrazu. Ciusov zrównuje się z Sząstą. Ja się wychylam tutaj. Sząsta idzie na pierwszej pozycji. Jeszcze kilka przyciśnięć pedału. Sząsta, tak, pierwszy Sząsta. Uradowany. Jaki strasznie, umoruszany, Ale jakiś szczęśliwy. Znów księżniczka Anna spadła z bo się unosi kaczy puch Będę tak ciągle maj I kobiety naj, naj, naj Niestety u poety także maj Teraz widzę Janusz Tarnowski ma na osobności Stanisława Szondę przed mikrofonem Już po pierwszych emocjach oddaję Ci głos Proszę Państwa, Stanisław Szozda, dosłuchaczy Polskiego Radia. Sześć zwycięstw. Piękne gratulacje. To jest wielkie przeżycie, no tego się nie da opowiedzieć. Ja w życiu nie marzyłem zwycięży wyścigu pokoju, wydawało mi się po prostu to jakimś... Urojeniem, marzeniem, którego się nie da spełnić. Przerywam Ci, bo o to patrzę, a na płycie głównej stadionu na najwyższym podium zwycięzca dzisiejszego etapu, a także lider i zwycięzca 27. Wyścigu Pokoju, Stanisław Szolta. W prawej dłoni ogromna wiązanka czerwonych kwiatów, wieniec, złoty wieniec, szarfami kolorowymi, czerwony dres, biały orzeł na piersiach. Tak, panie Stanisławie, przejeżdża koło nas, uśmiechnięty, rozradowany, pozdrawiamy pana od setek, setek tysięcy słuchaczy miłośników kolarstwa w kraju. Ostatnia już runda, ostatnie 400 metrów w 27 wyścigu pokoju. Słychać jak się żaby śmieją z nas. W wypadku co dzień noc, niebezpieczna każda noc. No kogoś ktoś pokochał. Na płycie stadionu, na tym kwadracie utworzonym z napisów pokój, mir, we wszystkich zresztą językach już na tym najwyższym podium stoi Stanisław Szosta, już na jego ramionach złoty wieniec, i pocałunki prezesa, prezes Polskiego Związku Kolarskiego, gratuluję mu pierwszy, teraz piękne czeskie dziewczyny, nie zazdrośćcie polskie dziewczęta, to po prostu tradycja tak każe, zwycięzcy należy się pocałunek dziewczyny na stadionie. Ze Związku Radzieckiego wyrzuciły z kraju pisarza i dysydenta Aleksandra Sołżenicyna. To kara za opublikowanie we Francji książki pod tytułem Archipelag Gułak. Siedmiu funkcjonariuszy milicji wyszło do mieszkania w centrum Moskwy. Mieszka w nim Sołżenicyn z drugą żoną i czwórką dzieci. Pani Sołżenicyn mówi, że milicjanci mieli nakaz doprowadzenia jej męża do prokuratora. Ponieważ Aleksander Sołżenicyn odmówił, zagrożono mu użyciem siły. Pisarz wziął więc płaszcz i poszedł z funkcjonariuszami. Rock and roll. Historia powszechna. Egzorcysta. Film Williama Friedkina o opętaniu przez szatana straszy ludzi na całym świecie. Kiedy moja córka wróciła do domu, była podniecona i zdenerwowana, bała się położyć do łóżka. Myślałam, że to takie normalne strachy po obejrzeniu horroru. Ale to trwało całą noc. Budziła się z krzykiem, potem zasypiała i znowu się budziła. To już trwa trzy tygodnie. Nie chodzi nawet o te nocne krzyki, ale żeby osiemnastolatka przychodziła w nocy do łóżka mamy, nie robiła tego od lat, ostatnio kiedy miała może trzy latka. through your life Zamieszanie polityczne Wielkiej Brytanii. Harold Wilson z partii pracy sformował słaby rząd bez większości parlamentarnej. Kampania wyborcza była zdominowana przez kryzys gospodarczy. Trzydniowy tydzień pracy i konieczność oszczędzania prądu. Program telewizyjny kończył się codziennie o 22.30. Obserwatorzy przypuszczają, że już niedługo dojdzie do nowych wyborów. Dobry wieczór, witam w naszym programie wyborczym. Jesteśmy strasznie podnieceni. Już za chwilę będą pierwsze rezultaty. Nie jestem całkiem pewien skąd będą te wyniki. Mogą być albo z Leicester, albo z West Byfleet. W obu tych miejscach było gorąco. Oho, już są bzyczymi w lewym uchu. Przenosimy się do Leicester. Tutaj w Leicester mieliśmy uczciwą walkę Już za chwilę będą wyniki Mamy tu człowieka z komisji wyborczej Razem z nimi Arthur Smith z partii rozsądnych Jest też Jethro Q Mors z partii głupkowatych Razem ze swoim agentem i głupkowatą żoną Oto rezultaty dla Leicester Arthur J. Smith Partia rozsądnych 30 612 głosów. Natomiast Jeffro Cube bułeczka rakieta matki z kubłem na głowie w Wiggistany Morse. z partii głupkowatych. 33 108 głosów. No więc mamy już pierwsze wyniki. Partia głupkowatych będzie rządzić w Leicester. Tak jak przypuszczałem, z wyjątkiem tego, że wygra Partia Głupkowatych. Mm. Extraordinarily nice. She's a killer queen, got bad agility, dynamite with a laser beam, I'm guaranteed I, I, I, to I blow I your I mind. You Recommended at the place, insatiable and in appetite. Tonight. Wanna try? The same address In conversation She spoke just like a baroness Little oh, man Trying China The litigation a killer, And then killer, again incidentally She's in a black killer I Love you came naturally From Paris Naturally, naturally. She, she couldn't care less For stimulus and precise She's a killer Queen Gunfight Gelatine Dynamite With a laser beam Guaranteed oh, To oh, blow your mind Rok 1974. W Monachium rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Gold, gold, gold, gold, przeżyjmy to. Już tam wychodzi do główki gorgość. Ratuje piłka Gol! Tego z lato. Siedzi jej los Piłka jest okrągła, jak ziemski glob, ziemski glob. Piękne zagranie na lewą stronę, Andrzej Sarnak sam na zamku! GOL! To był strzał To jest szal To jest smol To każda sytuacja, gol, tego z lato GOL! To dzisiaj gra cały świat Bo zagranie razu wśród wielą szaleń Wśród wielą szaleń kol futbol to każdy wie i proszę państwa legendarny Dino co bramkę Dowód jest now gol. GOLS! For everyone is great fun! Tak, gra jest tu po I gra jest ty! piłkarze zdobywają brązowy medal. W walce o trzecie miejsce pokonują Brazylię. Małżeństwa, znane też jako ABBA, wygrywają konkurs Eurowizji. Jeśli jesteście jednymi z 500 milionów ludzi, którzy oglądali Eurowizję, to pewnie zastanawiacie się, co zdecydowało o wygranej. Czy była to sama muzyka, czy też stroje? Najlepiej spytajmy o to Annę, tę dziewczynę w obcisłych spodniach i jej męża Biurna. Myślę, że zawsze jest lepiej zabłysnąć jakimś specjalnym strojem. Ludzie Cię wtedy zauważają. Nie wszyscy wiedzą, że jesteście małżeństwem. To prawda. Tak, jesteśmy. Wasi fani są zazdrośni? Chyba nie, bo oni są już przyzwyczajeni do takich sytuacji. Nie przeszkadza wam to, że właścicie depczecie sobie nawzajem po piętach? Nie. A kogo to obchodzi? Mnie. Oho, małżeńskie nieporozumienie. Według najnowszych sondaży rośnie popularność biseksualizmu. Ocenia się, że doświadczenia seksualne z przedstawicielami obojga płci miało 12% kobiet i dwa razy tyle mężczyzn. Eksperci kłócą się, czy jest to społeczny problem, czy raczej rozwiązanie wszelkich problemów. z inicjatywy i na polecenie pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego naszej partii. Rozpoczynamy dzisiejszym spotkaniem stałe, okresowe spotkania towarzysza Edwarda Gierka z grupą naczelnych redaktorów i publicystów prasy, radia i telewizji polskiej. Tryb proponujemy przyjąć następujący. Żeby towarzysze, którzy chcieliby zadać pytania, uczynili to na kartkach podpisując to swoim nazwiskiem i zaznaczając redakcję, jaką reprezentują. Ile by do godziny 15 się zdążyło, na tyle pytań udzielona zostanie. Pytanie, które... Postawił towarzysz Stanisław Z Życia Gospodarczego. Yy, brzmi następująco. Czy można ocenić, że zwiększenie stopnia krytyki w publicystyce ekonomicznej jest potrzebne jako jeden z warunków poprawy efektywności gospodarowania? No cóż tutaj można powiedzieć? Chyba jedno, że krytyka ekonomiczna Podobnie zresztą jak każda krytyka, tylko wówczas spełnia swe funkcje, gdy powiązana jest ze wskazaniem możliwości poprawy sytuacji. W innym przypadku, chociaż nie zawsze, nosi cechy krytykantwa i chociaż też nie zawsze, ale niekiedy spełnia rolę destruktywną. Polska Rzeczpospolita Ludowa i Watykan ustanawiają stałe kontakty dyplomatyczne. Oczywiście Watykan nigdy nie będzie przyjacielem komunizmu, to jest zrozumiałe. Oni zdają sobie sprawę z tego, że tutaj będzie to, to współzawodnictwo istniało, ale równocześnie wiedzą, że trzeba szukać jakichś dróg, które by doprowadzały do współżycia E, i państw e, o różnych ustrojach i do współżycia ludzi, powiedzmy, mm, ludzi no, wierzących i niewierzących ludzi, reprezentujących różne e, światopoglądy filozoficzne. My nie mamy kłopotów z wierzącymi, polityka nasza w tym względzie jest przecież jasna, wielokrotnie o nie mówiliśmy, a jak chodzi o nasz stosunek do kleru parafialnego, chcę tutaj powiedzieć towarzyszom, że w tym roku w związku z 22 lipcem władze państwowe na wniosek władz wojewódzkich odznaczyły ponad 1500 księży wysokimi państwowymi odznaczeniami. Szczególnie, szczególnie że Episkopat zabronił kategorycznie przyjmowania odznaczeń. Zabronił kategorycznie. Mimo tego, że zabroniono, ponad 1500 księży przyjęło po raz pierwszy odznaczenie. Oni nie lubią komunizmu, ale może być, że oni na swój sposób też chcieliby jakoś Polsce służyć. Może być, że się kiedyś z nimi dogadamy. Samolot pasażerski rozbił się tuż po starcie z lotniska w Paryżu. Zginęli wszyscy pasażerowie, 346 osób. Stoję tuż obok kabiny rozbitego samolotu. Wszędzie widać czerwone, białe i czarne kawałki metalu. Na drzewach po obu stronach drogi, wyciętej przez spadający samolot, wiszą kawałki ubrań, płaszczy, swetrów, kurtek, butów. Są też, jeszcze są, ciała zabitych. Na leśnych dróżkach stoją dziesiątki noszy. Nieustająca procesja ludzi, którzy dźwigają te nosze. To dziwne, oprócz helikopterów latających nad nami nie słychać absolutnie nic. Akcja ratownicza odbywa się w absolutnej ciszy. Ta katastrofa szokowała i wyciszyła wszystkich. To największa taka tragedia we Francji, być może na całym świecie. Rock and roll, historia powszechna. W Portugalii prawicowa dyktatura została obalona przez lewicowych oficerów. Armia obiecuje, że już wkrótce przywróci wolności obywatelskie i zorganizuje wolne wybory. Dziesiątki tysięcy ludzi, niektórzy w wózkach inwalidzkich, dzieci na rowerach, inni w samochodach, pieszo. Wszędzie w Lizbonie słychać było rewolucyjny slogan. Zjednoczony naród nigdy nie zostanie pokonany. Każda z osób tworzących ten szczęśliwy tłum miała w ręku kwiatek, najczęściej różowy. Nie jesteśmy tu przyzwyczajeni do wolności, więc jesteśmy trochę pijani od tego szczęścia. Córka amerykańskiego magnata prasowego porwana przez lewackich terrorystów przyłączyła się do swoich porywaczy. Oskarża się ją o udział w napadzie na bank w San Francisco. Rodzice Patty utrzymują, że poddano ją praniu mózgu. Jestem cała i zdrowa, jeśli chodzi o to rzekome pranie mózgu, to ten pomysł jest po prostu śmieszny. Richard Nixon pokazał w telewizji zapis swoich prywatnych rozmów nagranych w Białym Domu. Te papiery, które leżą po mojej lewej stronie to ponad 1200 stron spisanych rozmów, które przeprowadziłem z moimi współpracownikami pomiędzy 15 września 1972 roku a 27 kwietnia 1973. Wszystkie dotyczą sprawy znanej jako Watergate. Zapis tych rozmów i materiały, które przekazałem już wcześniej, ukazują w pełni działania prezydenta i stan jego wiedzy o aferze Watergate. Prezydent odmawia jednak ujawnienia taśm z nagraniami, o które prosiła Komisja Śledcza amerykańskiego Senatu. Szef państwa powołuje się na tzw. przywilej wykonawczy, który jego zdaniem pozwala mu na zachowanie w sekrecie rozmów z doradcami. Coraz więcej obserwatorów uważa, że kongres oskarży prezydenta o złamanie prawa i usunie go ze stanowiska. Makarios żyje i nadal jest jedynym prezydentem Cypru. Dyplomaci wszystkich krajów, wzywamy Was do przekazania prawdy w Waszych krajach. Powiedzcie, że Makarios żyje. Na Cyprze członkowie greckiej Gwardii Narodowej obalili rząd prezydenta Makariosa. Władzę przejmuje Nikos Samson, zwolennik przyłączenia Cypru do Grecji. Tureccy żołnierze wkraczają do północnej części Cypru. Samoloty zrzucają bomby i napal. Cypryjscy Grecy uciekają na południe. Świadkowie opowiadają przerażające historie. Mówią o ulicznych bitwach, o biegających spadochroniarzach i o masowych grobach zwolenników prezydenta Makariosa. Pewna kobieta powiedziała mi, że na jej oczach zastrzelano siedmioletniego chłopca i jego babcie. Część rodzin stacjonujących tu żołnierzy, w tym 10 dzieci znalazło się w samym środku walk pomiędzy greckimi a tureckimi żołnierzami. Greccy żołnierze biegali po hotelu, strzelali z dachu i ze środka budynku Bardzo się baliśmy Chcieliśmy, żeby szybko sobie poszli, bo ściągali na hotel ogień młodzieży. Nie mogliście się gdzieś schować? No cóż, ten hotel był zbudowany ze szkła Jedyną kryjówką były toalety, więc wszyscy się tam ukryliśmy Było nas około 30-40 osób Dwa dni po rozpoczęciu walk ogłoszono zawieszenie broni Turcja zachowuje kontrolę nad jedną trzecią wyspy Jak tylko przyjechałem do Ameryki, pojechałem do mego zięcia na farmę kurzu, jajeczno farmę. I akurat wtedy wymyślili ten cholerny, o Jezu, jakże to się... Chlorestyrol, to we krwi takie paskusze, co i mnie teraz tym dręczą. Cała Ameryka zwariowała na temat chlorestyrolu. A skąd chlorestyrol? Z jajek. Nie jest jajek. Melchior Wańkowicz nie żyje. Miał 82 lata. żoza do Pana się ślicznie Grudzień ucieka za grudnie Styczeń mi stuka za stycznie Wśród ptaków wielkie poruszenie Ci odlatują, ci zostają Na łące stoją jak na scenie też przeżyją, czy go trwają? I ja żegnałam mnie raz. I'm cool. Prezydent USA Richard Nixon, cały czas sądziłem, że pozostanie na urzędzie, na którym mnie sami wybraliście, jest moim obowiązkiem i że muszę zrobić wszystko, żeby go utrzymać. Jednak w ostatnich dniach doszedłem do wniosku, że nie mam już wystarczającego poparcia w kongresie, a to poparcie jest konieczne do sprawowania ciężkiego urzędu prezydenta. Nigdy nie przerywałem pracy w połowie, nigdy się nie poddawałem. Opuszczam ten urząd przed końcem kadencji, choć przeciw temu krzyczy każda cząstka mego ciała. Jednak jako prezydent muszę kierować się interesem narodowym. Dlatego rezygnuję. Jutro w południe nie będę już Waszym prezydentem. Panie wiceprezydencie, czy jest Pan gotów złożyć przysięgę i zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych? Tak. Proszę podnieść prawą dłoń i powtarzać za mną. Wiceprezydent Gerald Ford, niedawno powołany na to stanowisko po rezygnacji z Pyra Anew, zostaje zaprzysiężony na prezydenta USA. Wiem, że nie zostałem prezydentem dzięki Waszym głosom. Dlatego proszę, żebyście pomogli mi Waszymi modlitwami. I powierzałam Panu Ja, Gerald R. Ford, prezydent Stanów Zjednoczonych, na podstawie artykułu drugiego, sekcja druga Konstytucji, który przyznaje mi prawo łaski, uwalniam Richarda Nixona z wszelkich zarzutów o przestępstwo przeciwko Stanom Zjednoczonym, które Richard Nixon popełnił lub mógł popełnić w okresie od 20 lipca 1969 roku do 9 sierpnia 1974 roku. Rock'n'Roll Historia powszechna. Tym właśnie sygnałem w gdańskim kinie Leningrad 7 września otwarty został pierwszy festiwal polskich filmów fabularnych w Gdańsku. Grand Prix festiwalu zdobywa Jerzy Hoffman i jego potop. Nagroda specjalna przypada Krzysztofowi Zanussiemu za film Iluminacja. Prawo do robienia takich filmów, filmów, które wedle naszych praw ekonomii będą deficytowe, yy, ciągle jak gdyby wymaga jeszcze utrwalenia. Z tego punktu widzenia najbardziej cieszyłem się, że jednak jury tego festiwalu zdecydowało się film nagrodzić, czyli jak gdyby uznać, że kierunek moich poszukiwań, gatunek, który uprawiam, rodzaj filmu, który robię, ma jakiś sens społeczny i może być tolerowany u nas. Rok 1974 Muhammad Ali próbuje odzyskać tytuł mistrza wagi ciężkiej W stolicy Zairu Pinshasie walczy z George'em Formanem Ten Formana zaczyna się niepokoić, boksują Forman zwalnia i otwiera się przed Alim. Dosięgnę go prawym, udało się, to do wiary Nie sądzę, żeby Forman zdawał się podnieść, próbuje To knockout, o mój Boże Muhammad Ali odzyskuje tytuł w wieku 32 lat Publiczność wbiega na ring Mówi Muhammad Ali Mówiłem wam, mówiłem wam, że jestem najlepszy Mówiłem, kiedy pokonałem Soniego Listona I teraz mówię to samo, ciągle jestem najlepszy Już mnie nie pokonają, dopiero kiedy skończę pięćdziesiątkę nie tańczyłem, nie tańczyłem na ringu bez powodu. Chciałem, żeby stracił siły. Mówiłem mu, że nie umie uderzyć, że tańczy jak ciota, że nie trafia. Mówiłem, żeby pokazał mi wreszcie, jak się bije. A ja jeszcze nie zacząłem tańczyć. Nie możecie mówić, że straciłem władzę w nogach, że byłem zmęczony, bo nie tańczyłem od drugiej rundy. Czekałem, ja po prostu czekałem. Cesarz Etiopii Haile Selassie zostaje obalony przez wojskowych. Oficerowie oskarżają władcę o korupcję i głodzenie narodu. Selassie, który uważa się za potomka króla Salomona, panował przez prawie 60 lat. Jeśli Republika Południowej Afryki pozostanie w Organizacji Narodów Zjednoczonych, będzie to jawne szyderstwo z międzynarodowego prawa i moralności. Republika Południowej Afryki zostaje zawieszona w prawach członka ONZ. To protest przeciwko prowadzonej przez ten kraj polityce apartheidu. Decyzje popierają inne państwa afrykańskie. Sprzeciwiają się Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Mówi ambasador RPA w Botta. Co dokładnie osiągnięcie przez usunięcie mojego kraju z tej organizacji? Czy to rozwiąże problemy świata? Nie, panie przewodniczący. Ja twierdzę, że nie pomoże. To tylko utrudni działalność kraju, który może odegrać pozytywną rolę w rozwoju Afryki Południowej. Możecie usunąć RPA z tej organizacji, ale nie usuniecie jej z powierzchni Ziemi. wyzałach załach Wielkiej Brytanii. Bomby podłożone przez Ira wybuchły w dwóch barach w Birmingham. Zginęło 17 osób, wiele innych jest rannych. Wszędzie latało szkło, krzesła na głowie leciał tyng, ludzie krzyczeli, to było straszne. Nagle zgasło światło, a potem usłyszałam huk, to był taki przytłaczający dźwięk. Zaczęłam krzyczeć i ludzie krzyczeli, my wyszliśmy tylnymi drzwiami. To hold yourself while those around you crawl. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle. Never knowing who to cling to, when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a We Your candle burned out long before. Your legendary... Rock'n'Roll. Historia powszechna.